To może na początku opowiem o projekcie, w którym, podczas którego robiłem swoje badania, to było, nazywa się to Wędrujące Opowieści, to był projekt taki animacyjno-etnograficzny na Podlasiu, polegał na tym, że przez cztery, że byliśmy w przez półtora miesiąca w czterech wioskach, tak mniej więcej po 10 dni w każdej, czasem w którejś dłużej, w którejś krócej, zależy od tego, jak nas tam przyjęli ludzie. Motywem przewodnim był wóz taki tutaj z koniem i stylizowany na cygański, to, to było też takie, takie odwołanie się do kultury takiej romantycznej wizji kultury cygańskiej, która jakby z całym tym swoim tańcem, taką wolnością i takim może bardziej swobodnym podejściem do, do życia, trochę oderwaniem przy od takiej codzienności. Projekt oczywiście był robiony w wakacje, no, co, co sprzyjało jakby realizowaniu tego, tych założeń nie, niektórych. I co o tym jeszcze? mogę powiedzieć. Może powiem też o wsi, o, przy okazji, e, w której e, akurat robiłem te, te badania i której, do, z której pochodzi ten e, film e, krótki, który e, pokażę. To była wieś Igryły na Podlasiu. E, tu przedstawię, e, tu też jakby fajnie pasuje właśnie do tej lokalności, do, e, tu o czym była mowa w... w sekundę. E, przy okazji w, w poprzednim w pierwszym referacie. To była zwykła wieś na Podlasiu, ale, ale nie, nie, nie, nie bardzo taka zwykła, ponieważ jak można przeczytać w lokalnej gazecie, w... jest to malownicza wieś położona kilka kilometrów od Sokółki. Z pozorów niczym nie wyróżniająca się od innych, a jednak ma swoją tajemnicę, bo to wioska cygańska. Mieszka tu ponad 150 osób, połowa z nich nie ma, ma cygańskie korzenie. Sami o sobie mówią Cyganie, nie romowie". Tak o igryłach no, pisała jedna z lokalnych gazet. Cygańskość igrył realizuje się w działaniu zespołu muzycznego Cygańskie Serce, który obok repertuaru cygańskiego znany jest z cygańskiego kociołka, pikantnej potrawy będącej połączeniem różnych gatunków mięs, warzyw oraz grzybów. W 2012 roku kociołek został uhonorowany nagrodą specjalną Nasze Kulturalne Dziedzictwo Smaki Regionów. To, tak, to, to a propos cygańskości wsi igryły, na co dzień ta cygańskość nie widać, nie widać tego zupełnie, słuchaj za to puszczane z samochodów stwingowanych przeboje Grupy Równonoc i turkot maszyn, zwykła taka codzienność wiejska, można powiedzieć. To tak, to a propos lokalności, dalej... A, przesunaj się po prostu, o. Mm, tak, badania e, prowadziłem. Moim zadaniem było e, robienie tam takich e, gronik filmowych, takiej podstawowej, e, tym, tym, co fotograf może robić w etnografii, jak się powszechnie uważa, czyli dokumentować, e, zbierać obrazy, e, ewentualnie takie, które potem mogą się przydać do jakiejś analizy, e, robić właśnie jakieś takie dokumentacje filmowe e, tego, co tam się dzieje. No, ponieważ nie muszę przypominać chyba tak, że cały czas problem jest z fotografią czy z filmem w antropologii jest traktowana właśnie, ponieważ nie, no nie, nie jest jakby rodzajem tekstu, który można dyskutować, nie ma linearną konstrukcję, jest, jest traktowane trochę niepoważnie, nie co będzie ciekawe, jak Państwo odbiorą ten materiał, który za chwilę pokażę, czy, czy, to, czy to jest poważne, czy to nie jest poważne. I, ale mimo wszystko, znaczy, ponieważ yy, to, że tylko miałam to filmować, dokumentować, okazało się, że jest to dla mnie za mało, że po pierwsze sam, sam się nie realizuję przy tym jako antropolog i jako człowiek, który robi zdjęcia i filmuje, ale też czułem, że tworzę jakąś yy, barierę z, z tymi ludźmi, znaczy, że powstaje jakaś bariera między mną a tymi ludźmi. I, i też, o, tego, też tego nie powiedziałem przy okazji właśnie lokalności, tak? bo tutaj mówimy o, o tym, że jest to, w, w, już było powiedziane kilkakrotnie, wspólnota, terytorium, wspólne działania, wspólne różne tam sobie, historie, ale z drugiej strony jest też poczucie obcości do osoby jakby z zewnątrz, tak że ta lokalność z jednej strony oni są, wszystko jest tam fajnie, mają ten cygański kociołek, no ale z drugiej strony kiedy się pojawia ktoś z zewnątrz, z Warszawy, z jakąś ekipą po prostu jakichś frików, etnografów, artystów i tak dalej, no to jakby jest już ten dystans i oni jakby już tutaj już nie są wtedy. No, że ta, ta lokalność już trochę tak m, szczerze zęby czasem, można powiedzieć. No i ja to jakby też poczułem, tak, filmując. I na przykład takimi przykładami było to, że nie wiem, rozmawialiśmy z ludźmi, tam coś zrobiłem, jakieś zdjęcia, no oni papierosy bez akcyzy. Schowaj, schowajmy to, nie, nie filmujmy tego, tak? I, i to było tak pół był żartem, bo oni wiedzieli, że nie jestem z policji, ale, ale zawsze to było takie zaznaczenie, kolego jesteś z zewnątrz. Ale mimo wszystko i dlatego też e, nie nazwę tego filmem etnograficznym, ani fotografią, tylko bardziej jako metodą wizualną, tak? Czyli będę to mówił o metodzie wizualnej, czyli takim jakby po tej kamery w tym przypadku jako czegoś, nie tylko w czegoś, co może wymierzyć, w tych lokalców, ale czy można z nimi rozmawiać w jakiś sposób? Znaczy, jakoś to zaczyna żyć, żyć trochę swoim, swoim życiem, jak się za chwilę okaże. Hmm. A. I tutaj jakby inspiracją dla mnie e, fenomenologia percepcji Maurii, e, mauleau Ponti. E, to znalazłem w, w... Na pewno też znają państwo <kłysk> pracę Tomasza Rakowskiego, łowca-zbieraczy praktycy niemocy i gdzie on robił badania w, w PGR-ach, w, w Biedaszybach, na Śląsku właśnie też wykorzystując tą metodę, znaczy, że, że nie tylko rozmowy, nie tylko wywiady, ale właśnie przez to doświadczenie, przez tą wspólną pracę, jakoś próba w ogóle poznania, dotarcia do tych ludzi i świat fenomenologiczny to nie tylko to nieczysty byt, ale sens, który przebłyskuje w punkcie przecięcia się moich doświadczeń oraz na przecięciu się moich doświadczeń z doświadczeniem innego człowieka. Tam, gdzie zachodzą, one na siebie nawzajem. I ja postanowiłem to sprawdzić właśnie przy, przy pomocy kamery e, filmowej. <śmiech> Tutaj y, przejdę. Pierwszy, y, tak, w, moi, w tych czarnych kwadratach, które się pojawiły w jednym się pojawi. film, może się nie martwić. Y, w, gospodarze, bo tak wolę chyba o nich mówić, niż y, rozmówcy albo informatorzy, y, tacy właśnie z tej wsi igryły, to byli y, takie... Y, małżeństwo z, z, z kilkorgiem dzieciaków, oni zajmowali się bardzo różnymi rzeczami. No, trochę tam mieli... Na gry Grosłona też z tego z tego, że tam jest dużo że ludzi hoduje konie. E, hodują te konie, mają kawałek jakiegoś pola, e, mają też właśnie skupiabłek e, w sezonie. I Tak jakby po trochu jakby sobie próbują zorganizować e, jakieś środki na życie. To też jest różnie postrzegane przez, e, na przykład, przez sołtysa z jakiejś tam dalszej, dalszej wsi zaaktywował ich jako takich, no że on uważał, że nie są porządnymi ludźmi, bo nie mają poważnego zawodu, nie zajmują się albo tylko koniem, albo tylko zbożem, tylko tak sobie jakoś yy, kleją w ogóle, z, tak z przymrużeniem oka traktował ich zachowanie. I w każdym razie byli bardzo, to też, jest, w, też nie mówiłem, ale, b, b, bardzo chętnie używali języka yy, po prostu, i byli też w, między sobą tacy, czasem bardzo tacy szorstcy w, w rozmowach i to by dodawało takiego... Mm, to, by, bardzo byli specyficzni, tacy charakterni, no, naprawdę bardzo mi państwo. I ja do nich się bo tam pojawiłem, często sobie tam przechodziliśmy, pewnego dnia zobaczyłem, przyjechali do nich, to jest do tego do tego krótkiego filmu, przejechałem do nich, i yy, yy, siedziałem sobie z nimi tam na, na kawie, yy, i wpadła do nich taka trójka chłopaczków z sąsiedztwa. I zobaczyłem po minach ich dzieciaków, że, kurde, że coś będzie się działo. I włączyłem kamerę, zacząłem filmować. To okazało się, że przyjechały dzieciaki yy, przywieźć jabłka do tego skupu yy, właśnie kiśniejszego. Czy włączyłem dźwięk, czy Może podłożyć W programie w ogóle nie jest po prostu zgłośnione. Aha. Tak i to było.. Chodziło, że to była scena, y, oni przyjechali. Okazało się, y, że poprzedniego dnia przywieźć jakieś popsute jabłka, w związku z tym trzeba było zrobić odliczkę y, jakby z tych y, teraz przywiezionych jabłek. I dlaczego też uważam, że to było Kurde, no, że to jest y, etnologia, tak? I <śmiech> <śmiech> no, to jest sam sobie pytanie. Ale chodzi o to, że y, kurde, jak rozmawiałem z nimi wcześniej, to i jakby obserwowałem, no to y, jakby samo o tym skupie, no to co to jest za rozmowa? No jest skup, przywożą jabłka, ważymy, sprzedajemy, jakby nie. Oni też do tego tak nie jakoś ten, nie chcieli, właściwie tego ja bym zapytał, nie wiem na temat tego, dlaczego kogoś z tego koły jest okrągłym. Trochę tak, że, ale, ale o, czym, o czym chcesz, chcesz rozmawiać, rozmawiać, ale wiedziałem, że, że tam się jakby dużo dzieje, tak? Znaczy, w ogóle ta scena tego targowania, jakby oni jak się, jakby to wszystko by polegało w takich właśnie drobnych różnych gestach. W ogóle bardzo było widać w ciele, w takich różnych jakby właśnie zachowaniach, w tym w tym, jak e, oni do siebie podchodzili i jakby ich relacji w ogóle z tymi sąsiadami. E, oczywiście, być może, pewnie troszeczkę zostało to, oni też jakby się pewnie wczuli, widząc, że chociaż nie wiedzieli, że to będzie taka muzyka i że w ogóle tak zamierzam zmontować. E, ale myślę, że być może troszkę grali, ale tak czy inaczej, jakby już wcześniej to widziałem, tak? Że, że to jest taka trochę wakacyjna, uchłapięca przygoda w takich handlarzy, ale no, jakby jabł jabłkami, i że mają to właśnie po swoim ojcu i i że jest to mnie właśnie bardzo ważne I, i wydaje mi się, że jakby w tym momencie właśnie ta kamera i jakby to, jakby w ten sposób bezmontowanie zmontowanie tego pozwoliło gdzieś to w jakiś sposób opisać, tak? I, i że jest to jakąś taką, taką interpretacją, być może trudną do uchwycenia jakby właśnie z jakichś rozmów, czy, czy nawet z takich obserwacji, bo kiedy im to pokazałem, bo to też jakby polegało na ten projekt, że ja właściwie to w tym samym czasie, dzień później to zmontowałem i im pokazałem to. i Kurde, no, i jakby zrobiło na nich wrażenie, tak, wow, czy znaczy w ogóle, że są w trochę takim innym, nagle trochę troszeczkę w innym takim świecie, jakoś to yy, yy, fajnie się poczuli. Widać było, że też zdobyłem taką ich sympatię, tak, że wcześniej yy, byłem jakimś takim kurde kolesiem, który przychodzi coś, jakieś wywiady w ogóle, jakieś obserwacje w ogóle, o co chodzi, ale zobaczyli, że kurczę, fajnie zmontowałem ich, yy, ich pracę, fajnie też jakoś tak do, dowartościowałem w ogóle to, co, to, co robią i i, i że to jakby jest, że nie, nie patrzę też na tą swoją kamerę jakby nie oceniam tego, nie, nie patrzę jakoś jakiś, w jakiś sposób, szukam jak sensacji, nie, tak, i to, to się okazało być ważne i też to był właśnie jeden z pierwszych filmów, które tam zrobiłem i otworzyło mi to w, w jakiś sposób drzwi jakby do, do robienia jakby kolejnych rzeczy i rozmowy z tymi ludźmi i poznania. Myślę, że to jest coś, co. No, Ważne, drugi film. Nie ileś tam czasu? na Drugi film to była sytuacja też na tym skupie jabłek, kiedy obiecałem tym moim gospodarzom, że pomogę im w, w pracy, jak przyjdzie Tir i 11 jabłek przerzucał. W workach do, do tego wielkiego samochodu, który przyjeżdża, i który zawozi te jabłka, co jest ciekawe, do góry Kalwarii, pod górę Kalwarii. Tam w wielkiej przetwórni e, powstaje z niej koncentrat, który daje, jedzie do Europy Zachodniej. Także w ogóle piękna sprawa. Jabłka, które jak tutaj Państwo zauważyli, to są takie jabłka, takie po prostu, mógłbym powiedzieć, rosnące gdzieś yy, przy polu, yy, na drodze, yy, bo gdziekolwiek. I to jest też yy, właśnie taki rodzaj trochę takiego zbieractwo-łowiectwa, no, że jakby są różne miejsca, w które trzeba się udać i żeby tych hebłek nazbierać. I zajmują się tym bardzo różne osoby i tacy chłopaczkowie, ale też czasem ktoś jakiś, gdzieś yy, pan przyjechał na jakimś kładzie albo ktoś jakąś większą furgonetką przywozi na kopiawek. W każdym razie to się szybko zbierało 11 ton i akurat yy, Dostałem w niedzielę e, cynk, że przyjechał TIR e, w niedzielę rano. <grywa> cynk, że przyjechał TIR i trzeba, e, trzeba te jabłka przerzucić. Pobiegłem z kamerą e, i też nie, nie za bardzo jakby wiedziałem, jak oni potraktują moją deklarację chęci pomocy na serio, tak? Że, ale co tutaj w ogóle, taki chuchro jesteś w stanie e, zrobić? E, ale okazało się, że pamiętali o tym i właśnie e, Gospodyni yy, yy, podeszła do mnie bardzo szybko powiedziała: Jacek, daj kamerę, yy, daj kamerę, a ty idź popracować. Tak? I ona wróciła tą kamerę i może pokażę, co, co będzie, fragmentik taki yy, mały yy, tego. Wiesz, wydaje mi się, że tak, to jest coś swojego. Może ich to sobie leci, nawet tutaj tak jest cicho, to nie będzie. Yy... No fajnie, mimo Ona... że pierwszy raz. <grychy> Nigdy nie filmowałam. O, a to poprosiła mnie, żebym może pracować. Ja bardzo nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić. <grychy> <grychy> przekładać warczyk z miejsca na miejsca. <grychy> <grychy> Byłem Dobra, i tak dalej. Potem możemy mu zatrzymać, żeby nie straszać. Nie, <śmianie> yy, nie no, potem już zajęłem się bardziej sensowną pracą, jak <śmianie> <z imieniem. śmianie> jabły, które rozsypywały się z tej z tego tira, bo to jest taka konstrukcja, która wrzuca te worki do tira, czasem te worki się rozsypują, spadają jabłka, trzeba je zbierać, trzeba zbierać worki. Przyjechałem też w tym tirze i przerzucałem tam te... To było w ogóle, to jest jakby inny temat na inną zupełnie rozmowę, jakby sam sposób jakby pracy. W każdym razie, już jakby kończąc, to potem rozmawiałem z, właśnie z, z nią na temat tego, jak się... dalej, bo... Jak się... A, wiem, dlaczego ja chciałem powiedzieć. Że w, w to, to doświadczenie, tutaj, gdzie było to pozorne poczucie obcości, to tutaj też było się doświadczenia takiego właśnie pracy i, i tego... No tak. I też budowanie wspólnoty przez pracę. I to potem pytałem się, jak jej się filmowało i co chciała filmować, ale także już zupełnie spokojnie, no nie już parę dni później. I ona właśnie powiedziała, że bardzo ważne było to, że mogła mnie sfilmować jak jakby wirystem razem z nimi i pracuję, także to było taki rodzaj przynajmniej w jakimś stopniu włączenia jakby w, w grono. I, i że to było dla niej w, w, w jakiś sposób bardzo cenne. E, też... E, mm, ja, Przepraszam. Chciałem, chciałem coś powiedzieć sensownego na koniec. Mm. No tak, może, może wracając do... Co e, jeszcze powiedziała, <tuszynka> <to>, że... <tuszynka> że mm, no tak, że to było ważne, że też mimo tego, że jej synowie prosili ją, żeby nie filmowała, to ona i tak filmowała. Udawała, mówiła, że filmuje tylko worki. worki. I, y, ale też jakby chodziło o doświadczenie, że pewno osoby wymieniliśmy się doświadczeniem. Tak? I ona powiedziała, że już oddała mi kamerę, bo ta kamera była za ciężka i bolą ją ręce. Czyli to się okazało być trochę takim rodzajem pracy, jak ja bym powiedział, już mam dosyć tych worków i już bolą mnie plecy, nie mogę ich nażyć, Ale powiedziała, że to jest w ogóle bardzo proste, tylko bierzesz kamerę i filmujesz i już jest mógłbym się poczuć obrażany, ale jak to? przecież to jest kurczę wielka sztuka filmować. I i tutaj właśnie myślę, że w jakiś sposób te, te dwa filmy i w ogóle ta cała sytuacja pokazuje właśnie ten, to zetknięcie się, przecięcie się tych doświadczeń. Także gdzieś właśnie przy tej kamerze, która jakby już nie tylko była wymierzona właśnie w, w tą drugą stronę z tych innych, ale zaczęła w jakiś sposób tak krążyć i stała się jakby czymś y, dla nas wspólnym i tak samo jak praca, y, lepiej no, czegoś dowiedzieliśmy o sobie. I, no może tak y, skończę, czegoś pewnie więcej niż tylko siedząc i nagrywając te wywiady, rozmawiając i nawet, y, nawet przez samą taką y, no, przez obserwację. To no tak, już może.